Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Dzień Niepodległości. Witam, za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Dzisiaj opowiem o kolejnym, bardzo ważnym dniu dla Polaków Tamar, która również uczy się języka polskiego Poprosiła mnie, żebym opowiedział o Dniu Niepodległości Myślę, że to doskonały pomysł, bo już niedługo 11 listopada, a właśnie w tym dniu obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Ale zanim opowiem o odzyskaniu niepodległości, musimy porozmawiać o tym, jak to się stało, że Polska straciła niepodległość? Cofnijmy się więc aż do XVI wieku Gdy państwo polsko-litewskie było jednym z największych państw w Europie Okres ten nazywamy Złotym Wiekiem Polski Polska była potęgą polityczną, ekonomiczną i militarną. Kultura i nauka miała wówczas doskonałe warunki do rozwoju. Musicie wiedzieć, że to właśnie wtedy Mikołaj Kopernik napisał swoją pracę, która zmieniła postrzeganie świata. Na pewno wiecie, kto to jest Mikołaj Kopernik. Na początku XVII wieku Polska toczyła wiele wojen Polska w tym czasie miała trzech wrogów Kozaków, Rosjan i Szwedów Najazdy szwedzkie doprowadziły do wielkich zniszczeń Ludzie umierali z powodu wielkich epidemii chorób i głodu Liczba ludności polskiej Zmalała wtedy z 11 do 7 milionów. Zginęło 4 miliony Polaków. Liczne wojny spowodowały całkowity, czyli zupełny upadek handlu. Pod koniec XVII wieku król Polski, Jan III Sobieski. Pokonał armię turecką w bitwie pod Wiedniem. Jednak był to już koniec złotej ery. Ogromne straty ludności, wielkie szkody dla gospodarki i ciągłe walki doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej. Jesteście pewni ciekawi, co znaczy słowo Rzeczpospolita. Rzeczpospolita to nic innego jak staropolskie określenie republiki. Republika to po staropolsku Rzeczpospolita. Okej, okay, jesteśmy już w XVIII wieku, mniej więcej w połowie XVIII wieku, został wybrany. Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski Był to król zależny od Rosji w polskiej szlachcie nie podobało się to Szlachta to najwyższa warstwa społeczna Czyli ludzie najbogatsi Szlachta zbuntowała się przeciwko królowi I postanowiła walczyć z Rosją i posłusznym jej królem Polski Oczywiście Rosja stłumiła to powstanie Ale szlachcie udało się porwać króla Ten incydent, to wydarzenie było pretekstem do zajęcia ziem polskich przez Rosję Austrię i Prusy. W 1772 roku dokonano pierwszego rozbioru Polski. Na YouTube znalazłem filmik, który pokazuje, jak zmieniały się granice Polski. Zobaczcie, jak to było. Na stronie Real Polish przy podcaście numer 198 znajdziecie również mapki. Świetnie. W takim razie wiecie już, jak doszło do pierwszego rozbioru Polski. Mówimy rozbiór, czyli zajęcie, zabór, ziem przez inne państwo. Zabór, czyli zabranie. Jeśli ktoś coś zabiera, to możemy powiedzieć, że jest to zabór. Czasami mówimy, że Polska była w tym czasie pod zaborami później doszło jeszcze do dwóch rozbiorów ziemie polskie zostały włączone do państw zaborczych jako ich prowincje możecie zobaczyć właśnie na tym filmiku albo na mapkach jak zmieniały się granice po kolejnych rozbiorach, po kolejnych zaborach w 1770 w 1995 roku Polska zniknęła z map na 123 lata Przez 123 lata Polski nie było Nie istniała Życie Polaków uzależnione było od zaborców W zaborze rosyjskim Wprowadzono rusyfikację Dzieci nie mogły uczyć się języka polskiego Musiały uczyć się rosyjskiego W zaborze pruskim nakazywano nauki niemieckiego Zmieniono nazwy miast na niemieckie Język niemiecki był językiem urzędowym Polacy oczywiście nie godzili się z tym I próbowali walczyć z zaborcami Podczas dwóch wielkich powstań walczyliśmy o niepodległość. Było to powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. Oba niestety były przegrane. Po przegranym powstaniu styczniowym Polacy byli rozstrzeliwani i wywożeni na Syberię. Wielu Polaków uciekło wtedy do Ameryki i zachodniej Europy. Polacy żyli pod zaborami ponad 100 lat Jednak nigdy nie zapomnieli swojego języka Nigdy nie poddali się Rusyfikacja i germanizacja nigdy się nie udała Polacy nie zapomnieli, że są Polakami i mówią po polsku Opowiem wam teraz pewną historię Która stała się symbolem walki Polaków z zaborcami Jest to prawdziwa historia Michała Drzymały Chłopa, który żył w zaborze pruskim O tej historii uczą się dzieci w szkołach Jest to symbol oporu Polaków przeciw zaborcom Musicie wiedzieć, że Pruskie prawo wymagało zgody na wybudowanie budynku nawet na swojej działce Bez pozwolenia nie wolno było budować domów Oczywiście Polacy nie dostawali takich zezwoleń Michał Drzymała kupił działkę od niemieckiego kupca I postanowił wybudować na działce dom Ale oczywiście nie dostał pozwolenia Postanowił więc, że postawi na działce wóz cyrkowy. Wóz, w którym kiedyś mieszkali ludzie pracujący w cyrku. Władze pruskie uznały, że wóz, stojący ponad 24 godziny w jednym miejscu, jest domem. Jest nieruchomością. Drzymała przestawiał codziennie swój wóz. O kilka metrów Ten wóz był bardzo stary Możecie sobie Zobaczyć go na zdjęciu Ludzie zrobili składkę I kupili drzymale lepszy I większy wóz W ten sposób drzymała Żył przez cztery lata W tym wozie Nie mógł w nim gotować Bo tego też zabraniały Przepisy zaborcy Posłuchajcie krótkiego fragmentu starej audycji Polskiego Radia z 1966 roku, w której możemy usłyszeć syna Michała Drzymały. Udało mi się taką audycję odnaleźć. Jednak zanim posłuchamy tego fragmentu, wyjaśnię jeszcze tylko trudniejsze słowa. Tak, żebyście łatwiej mogli... Zrozumieć o co chodzi Jednak jeśli nie wszystko zrozumiecie Nie martwcie się Bo na mojej stronie możecie zobaczyć Zapis całej rozmowy I przeczytać go I wtedy będzie wam łatwiej zrozumieć Ok Pierwsze słowo to Furmanienie Czyli przewożenie rzeczy na furmance Czyli na wozie tam syn będzie mówił o tym, że jego ojciec zarabiał furmanieniem Czyli zarabiał pieniądze przewożąc rzeczy Następne trudne słowo to szynkarz Szynkarz to inaczej mówiąc właściciel gospody Lub jak teraz byśmy powiedzieli właściciel restauracji Szynkarz Dalej mowa jest o wozie od cyrkusa Czyli o wozie cyrkowym Widzieliście na zdjęciu jak to wygląda W takich wozach mieszkali kiedyś ludzie Którzy przenosili się z miejsca na miejsce razem z cyrkiem Dalej mowa jest o tym, że magistrat ten wóz zafantował Magistrat, czyli Chodzi tu o władze pruskie. Zafantował, czyli zabrał za karę. Zabrał komuś za karę, a później można było ten wóz kupić. Dalej mowa jest o szosie. Szosa to inaczej droga. I na koniec yy, Syn Drzymały mówi o Angielce lub Westfalce. To są nazwy piecyka, w którym można było coś ugotować ok zatem posłuchajcie fragmentu audycji jesienią 1904 roku jak opowiadał nasz bohater Michał Drzymała kupiłem ziemię w podgradowicach pod rakoniewicami miałem dwa konie i wożąc cegłę nieźle zarabiałem furmanieniem ale skaranie boskie z tymi szwabami którzy nie chcieli dać pozwolenia na budowę domu. Rozrzucali ogniska, nakładali kary i nie dawali spokoju we dnie i w nocy. Raz jadąc przez Grodzisk, dowiedziałem się od miejscowego szynkarza, który miał zajazd przy Świńskim Rynku, że u niego na podwórzu stoi wóz od cyrkusa. Właśnie magistrat ten wóz zafantował. Doradził mi, abym go kupił. No i za tydzień już go miałem. Na powojennej ojcowiźnie we wsi Grabówno żyje po dziś dzień w jasnym murowanym domku przy Szosie do Piły syn Michała Drzymały, jeden z pięciu drzymałowych potomków. Może przypomni nam pan, jakie były imiona braci: Człówek, Antek, Janek, Marcin i Piotr. A pana imię? Marcin. W Marcin. tym pierwszym wozie mieszkaliście dosyć ciasno, chyba, prawda? Tam było ciasno. Ile ci zapłacił za ten wóz? 300 zł wtedy. 300 marek pewnie? Marek, było, marek. Marek, wtedy były marki. Nie? Czy to dużo było pieniędzy? No to, to, to wtedy było dość dużo pieniędzy, nie? No ale ten drugi wóz był większy, budowany. 8 metrów był długi i e, 3,5 metra szeroki. Tam była ładna kochanka i ładny pokój. Hmm? A już było lepiej? Lepiej, lepiej. lepiej. Tylko nie było ładnego gotować ten wóz, że ty. Zandar przyszedł i jak widzi, że tam we się wymiło, nie, to, no zakazał, że nie wolno gotować. No to jednym zabrali, pietrze, to była Angielka, nie, dami anielka Angielkę, no to na nazywali. Wystwalka. Wystwalka. No i zaś e, ojciec kupił takie małe piec w i, co im, I znaczy z tego wynika, zimą musieliście gotować sobie na polu, tak? No na polu mnie nie gotowali, bo przy tym wozie jak na a, ten, no przy tym woździe, woździe, tak. tak. A bo wozie, Zandar mówi, że też nie można było. Nie, nie wolno było. Nie, tak łatwo nie było tam. Jak we nie było wolno w nocy. Tutaj y, podpowiada pana żona, że jak we nie można było, to w nocy gotowaliście, tak? Myślę, że nie było wam łatwo zrozumieć wszystkiego, co mówił Michał, syn Michała Drzymały ale na mojej stronie pod podcastem jak zawsze umieściłem cały tekst więc będziecie mogli poczytać sobie i sprawdzić dokładnie co było tam powiedziane na pewno zwróciliście uwagę że syn Drzymały i pan z radia który z nim rozmawiał mówili trochę innym akcentem niż mówi się obecnie to nagranie ma już prawie 50 lat. Przez te 50 lat zmienił się trochę sposób mówienia ludzi w Polsce. Ale wracajmy do zaborów i do historii Polski. Tak jak już mówiłem, Polska była pod zaborami 123 lata. I dopiero konflikt między zaborcami stał się szansą na niepodległość Polski W I wojnie światowej Rosja walczyła przeciw Niemcom i Austro-Węgrom Po zakończeniu wojny 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość Powstała II Rzeczpospolita Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości Odegrał pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku Zaraz przed II wojną światową Oczywiście w czasie okupacji hitlerowskiej od roku 1939 do 1944 obchodzenie tego święta było zakazane. Jednak i później, w czasie gdy Polska była pod władzą komunistyczną, aż do roku 1989 nie obchodzono tego święta. Dopiero po upadku rządów komunistycznych Narodowe Święto Niepodległości nabrało szczególnego znaczenia Stało się bardzo ważne i jest dniem wolnym od pracy Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym Główne obchody tego święta mają miejsce w Warszawie Na placu Józefa Piłsudskiego w samo południe, przed grobem nieznanego żołnierza, odbywa się tam uroczysta zmiana warty. Od upadku komunizmu, co roku w Warszawie odbywa się również bieg niepodległości. Jest to bieg na 10 km, i muszę Wam powiedzieć, że ja również brałem w nim udział kilka razy. Kiedyś przebiegłem nawet maraton. Ale to już zupełnie inna historia Moja babcia i mój dziadek urodzili się jeszcze pod zaborami Moi rodzice urodzili się w czasie wojny ja urodziłem się w czasie komunizmu, ale moja córka urodziła się już w wolnej Polsce. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieć więcej o święcie niepodległości i o historii Polski. Jeśli macie jakieś pytania. Proszę wpisujcie je do komentarzy Mam nadzieję, że Podobała wam się dzisiejsza audycja I że dowiedzieliście się Trochę więcej o historii Polski 11 listopada Nie tylko Polacy obchodzą święto Ten dzień jest również Świętem w innych krajach W Belgii Obchodzi się święto wyzwolenia We Francji to rocznica rozejmu W Stanach Zjednoczonych Dzień Weterana Brytyjczycy obchodzą Dzień Pamięci A na Łotwie obchodzi się Dzień Latsplesis Jeśli dobrze przeczytałem Wiem, że Angola Również odzyskała Niepodległość 11 listopada Ale to było dopiero W 1975 roku jeśli macie jakieś pytania proszę piszcie do mnie, piszcie komentarze, możecie również pisać do mnie na Facebooku, zaglądajcie na stronę na Facebooka i cóż, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie dzisiejszej audycji i jak zwykle zapraszam na następną. Żegna się z Wami Piotr, do usłyszenia następnym razem, pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl